Radia, sobota, 21 marca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski. Zapraszam na serię strójki. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Kandydaci na prezydenta spotykają się z wyborcami, ale i oceniają rywali. Polacy się powinni wstydzić tych kandydatów na prezydenta. Słupsk nie ma pieniędzy na remont najstarszego pomnika Powstania Warszawskiego w Polsce z czasów komunizmu. Teraz od 25 lat my mamy wolność, a nie dbamy o te pomniki. Tłumy Francuzów podziwiały na wybrzeżu Atlantyku pierwszy w tym stuleciu ogromny przepływ. Jedni jeszcze zbierają podpisy, inni odwiedzają kolejne regiony, a niektórzy już podsumowują trwającą kampanię wyborczą. Jest beznadziejna ta kampania. Polacy się powinni wstydzić tych kandydatów na prezydenta, pomijając już kwalifikacje pana Dudy, pani Ogórek i pana Jarubasa, które są żadne. To nie ma debat, nie ma starć, nie ma idei. To są w ogóle takie no, dziecinne, dziecinna kampania, na podstawie której trudno sobie wyobrazić w ogóle, jak będzie wyglądał urząd prezydenta po tych wyborach. To słowa kandydata na prezydenta Janusza Palikota. Lider Twojego ruchu zaprezentował dziś spod wyborczy, który w poniedziałek pojawi się w internecie. Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda odbierał stoku rozpoczął wizytę w województwie podlaskim. Na początek spotkał się ze środowiskiem akademickim w Pałacu Branickich. Ważni są ludzie młodzi, bo to jest przyszłość naszego kraju. I myślę, że jeżeli dzisiaj polityk stara się myśleć rozsądnie o dalszym rozwoju Polski, to młodzi ludzie są jednym z głównych odbiorców jego propozycji. Prawie dwie godziny kazała na siebie czekać w Poznaniu kandydatka SLD Magdalena Ogórek o spóźnionym spotkaniu Jacek Kosiak. Nie wiadomo, czy zawiodła sama kandydatka jej sztab, czy może organizatorzy z Poznania, ale prawie dwugodzinne opóźnienie zniecierpliwiło nie tylko dziennikarzy. Jadą, jadą, jadą, jadą krążą po prostu źle, źle skręcił GPS. Pocieszał lider SLD w Wielkopolsce Wiesław Szczepański. Bardzo serdecznie, o, miło. Witam. Bardzo mi miło. W Poznaniu okazało się, że punktualność nie jest mocną stroną Magdaleny Ogórek. Przepraszamy najmocniej, mieliśmy problemy po drodze i dlatego chciałabym przeprosić. Nadmierny kontakt z mediami też nie. Panie, ale ja panie... Ja odpowiedzieć jako kandydatka, tak, panie dobrze. rzeczniku, dziękuję bardzo. Po długim oczekiwaniu kandydatka SLD powiedziała dosłownie kilka zdań o bieżącej sytuacji. Jesteśmy już poza etapem, kiedy pytaliśmy, czy będzie zamach. Teraz jesteśmy w momencie, kiedy pytamy, kiedy ten zamach będzie. Magdalena Ogórek do Poznania przyjechała między innymi na spotkanie z samorządowcami wielkopolskiego SLD. Z kolei Anna Grodzka może mieć kłopot z zebraniem 100 tysięcy podpisów poparcia. Brakuje około 30 tysięcy, dlatego kolejne kandydatka zabiegała dziś w Krakowie. Pracujemy wytrwale do końca, zbieramy podpisy w całej Polsce. Mnóstwo teraz pod koniec spływa e, podpisów. No, jestem pełna nadziei, że zbieramy tak, że będzie można mieć pewność, że zostanie zarejestrowany e, kandydatura. Kandydaci na prezydenta mają czas do czwartku na dostarczenie Państwowej Komisji Wyborczej co najmniej 100 tysięcy podpisów. Najstarszy w Polsce pomnik powstania warszawskiego popada w ruinę. Władze Słupska władz słupska nie stać na jego remont, a potrzeba około 100 tysięcy złotych. Pomnik postawili w lipcu 1945 roku warszawiacy, którzy po powstaniu w Słupsku znaleźli swój drugi dom. Wniosek o dofinansowanie remontu odrzuciło Ministerstwo Kultury, a miasto ma na ten cel jedynie 20. Tysięcy, mówi radny Robert Danielkiewicz. W czasach najgorszej komuny, największego stalinizmu, który panował i walki z Armią Krajową, mamy czasy, teraz od 25 lat mamy wolność, a nie dbamy o te pomniki. Wtedy była decyzja, należy ten pomnik postawić, został on postawiony, został wybudowany. W tej chwili po prostu ręce opadają, jak widzę, ten brak takiego zaangażowania, chociażby właśnie w to dziedzictwo. Na zimę pomnik powstańców warszawskich zabezpieczono folią, teraz po jej zdjęciu widać jak bardzo jest zniszczone. Przepływ stulecia uderzył w wybrzeża Francji, nadmorskie rejony przeżywają najazd turystów chcących na własne oczy zobaczyć niezwykłe zjawisko. W słynnym porcie korsarzy i żeglarzy podróżników Sam malo nie ma gdzie wcisnąć igły Wiele osób miejsca w hotelach rezerwowało już w listopadzie Na kempingu w Granville skąd roztacza się widok na zatokę I znajdujący się tam monumentalny klasztor Mont Saint-Michel Jeden z najpiękniejszych zabytków Francji Zakwaterowanych jest 10 tysięcy osób Podobne tłumy spotkać można w innych pobliskich miejscowościach Wszyscy chcieliby zobaczyć niezwykłe zjawisko Ale bardzo znaczna część przybyła tam, aby skorzystać z okazji i łowić to, co odchodzące potem może zostawi na skałach. Małże Świętego Jakuba, pająki morskie czy nawet homary. To bardzo ryzykowne zajęcie. Dwie osoby zginęły w wyniku przypływu nadciągającego z prędkością galopującego konia. Różnica między odpływem a przypływem może przekraczać 15 metrów. To tyle co czteropiętrowy budynek. Takie zjawisko występuje raz na kilkadziesiąt lat. Następne oczekiwane jest w 2033 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro słońce i trochę chmur na północy W centrum i na zachodzie kraju Na południu będzie padać deszcza Na południowym wschodzie także śnieg Termometry pokażą w Suwałkach Minus jeden stopień W Olsztynie dwa W Lublinie, Warszawie i Trójmieście Trzy w Krakowie, Katowicach i Poznaniu Cztery w Szczecinie i Wrocławiu Sześć stopni Trójka Program trzeci One, two, three, four. Mało obiektywnie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 Się na augustu. Noc zima, grą w tych dwie, ale otwarte chociaż pusto i nawet wysiąść nie chce się. Co z tego trzeba zatankować? Pomimo śniegu prosto w oczy braku ochoty na rozmowę z łasęgą, co się nam pantoże. Pytał chyba, czy jakiś grąsik znalazłbym w sumie, to chciał mi umyć szyby, lecz zamarz płyn to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo oni i tak mi zdrowia życzy, a ja, takich jak moje ręka rękawiczek to jak przyję, to nie widział nawet. Wiem, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę płacąc w kasie, te jego plecy przypadkione. Kasierka stwierdza, że faktycznie jest zimą problem z łazienkami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, przeszczę przez zasby biegę za Mrozu, dychy dwie, no chyba aż tak to nie będzie, ale noc chłodna nam się szykuje. Za to wieczór, jutro gorący w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 20 na koncercie Piotr Bukartek z zespołem i muzyka z płyty Kup sobie psa, chociaż... O ile państwo znają artysta, a przecież znamy go bardzo dobrze, niespodzianki, myślę, że również się pojawią. Jutro po 20.00 proszę włączyć trójkę, bo studio imienia Agnieszki Osieckiej zapełnione już do ostatniego miejsca. 10 minut po 23.00. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy w drugiej odsłonie spotkania w audycji Mało Obiektywnie i od razu przechodzimy do naszej ulubionej płyty Marca. Laocze, Dzieciom. Widzę na ekranie komputera zdjęcie niedawno zamieszczone przez zespół, na ich profilu, na znanym portalu społecznościowym, czyli koncert w Poznaniu e, zakończył się niedawno, no i jak Państwo się domyślają, zakończył się sukcesem, bo muzyka ale o czas, tej płyty na żywo a brzmi jeszcze donośniej niż ze studia. O tym mam nadzieję się przekonać już wkrótce. 27 marca w Warszawie. Kto wie, może uda się wybrać i zdać relacje z pierwszej ręki. A Tymczasem przechodzimy do płyty 71335 tak? 71335 tak. 71, to jest numer smsowy 71335 yy, to jest numer yy, pod, który pod którym czekam na Państwa zgłoszenia nasza płyta mało obiektywnie ulubiona w marcu La Laocze dzieciom Płyta Miesiąca W końcu ci z bogiem na ustach, a z w sercach sól ziemi, w nogę noga Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa Kroczy sól ziemi, w nogę noga Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa jest Ktoś kranicę ma, tak pożarów hołotę, by wysrać pod lasem. Nie chadzaj tamtędy, byś nie czasem. Kroczy sól ziemi, w nogę, noga. Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa. Sól ziemi, nogę, noga. Oczy no sol ziemi, tyle, że sol jest, nie znowa. No nie zdrowa.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 Choć jestem duży! Tak się kończy nowa płyta zespołu Laocze. Dzieciom. A chciałem o sobie. I wcześniej także legenda o smoku. Na koncerty Laocze zapraszałem Państwa wielokrotnie. Jeszcze raz powtórzę, warto się wybrać, bo no jeszcze z nowej płyty muzyki na żywo nie słyszałem, ale.